Dziś o Polsce piastowskiej czasów Mieszka III Starego i Kazimierza Sprawiedliwego, kolejnych ze sporej gromady synów Bolesława Krzywoustego, którym dane było żyć w okresie tzw. rozbicia dzielnicowego po śmierci ojca w 1138 roku. Kazimierz, najmłodszy z potomków, został pominięty w ustawie sukcesyjnej tzw. Testamencie Bolesława. Nie otrzymał żadnej dzielnicy. Natomiast Mieszko III Stary został władcą Wielkopolski. W ogóle zapisał się w historii jako bezwzględny, choć sprawny polityk, który przez całe swoje długie życie niespełna 80-letnie do 1202 roku walczył o przywództwo nad braćmi. Czy w ten sposób realizował ideę ojca, aby władza seniora była rzeczywista? Najpierw doprowadził do wypędzenia najstarszego Władysława, a po śmierci Bolesława Kędzierzawego jako senior objął władzę w dzielnicy krakowskiej. Był twardym władcą, prowadził ostrą politykę fiskalną. W 1177 roku zbuntowali się przeciwko niemu panowie krakowscy, przed którymi zbiegł za granicę. Pomogli mu Pomorzanie. W 1181 roku osiadł w Gnieźnie. Dziesięć lat później, wykorzystując wzrost niezadowolenia części możnowładztwa małopolskiego polityką wobec Rusi i Węgier, ich wybrańca Kazimierza Sprawiedliwego, opanował Kraków i powierzył tam rządy jednemu ze swych synów. Jednak wkrótce Kazimierz odzyskał Kraków, a uwięzionego syna Mieszkowego odesłał. W 1194 roku po śmierci 56-letniego Kazimierza Mieszko III znów wyprawił się na Kraków. Został zatrzymany przez wojska możnych i po krwawej bitwie wrócił do Wielkopolski. Tron krakowski odzyskał dopiero w 1198 roku z pomocą wdowy po Kazimierzu Sprawiedliwym, której dał gwarancję, że jej syn Leszek Biały zostanie jego następcą. Jaki był bilans rządów obu braci w rozdrobnionej monarchii piastowskiej? Mieszko III jako jedyny z nich bił monety z napisem Król Polski – Choć to Kazimierz Sprawiedliwy, który rozpoczął w późnym wieku jako trzydziestolatek karierę polityczną, został sportretowany przez Wincentego Kadłubka jako władca idealny. Dziejopis nazwał go księciem sprawiedliwości i najdzielniejszym z książąt. Kazimierz od 1186 roku był najpotężniejszym z żyjących książąt piastowskich. Sprawował władzę nad Mazowszem, ziemią krakowską i sandomierską w Łęczycy i Sieradzu, urządzał wyprawy na Jaćwierz, chcąc zabezpieczyć północno-wschodnie rubieże swego władztwa. Z kolei Mieszka III mistrz Wincenty uważał za tyrana przebiegłego i chciwego. Choć z czasami panowania Mieszka III wiąże się fundacje Drzwi Gnieźnieńskich, które przedstawiają dzieje świętego Wojciecha. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Podczas opowieści o starszych braciach dzisiejszych bohaterów zapytałam pana profesora o to. Który z nich byłby lepszym królem? Władysław Wygnaniec czy Bolesław Kędzierzawy? Chciałabym powtórzyć pytanie zamieniając imiona braci. Który z nich byłby lepszym królem? Mieszko III Stary czy Kazimierz Sprawiedliwy, choć Mieszko III Stary sam tym królem się ochrzcił? Zanim odpowiemy, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie wspólnie. Nasi słuchacze zasługują na odrobinę rozjaśnienia w tym gąszczu, koligacji, parantel, imion, książąt, w którym bardzo łatwo się zgubić. Przypomnijmy, że spośród czternaściorga dzieci, w tym siedmiu synów Bolesława Krzywoustego i wśród owych siedmiu synów pięciu, którzy osiągnęli wiek dorosły, Właściwie na początku lat 80. wieku XIII były już tylko trzy gałęzie tej dynastii czynne i pozostaną czynne, jeśli można tak powiedzieć, w następnych pokoleniach. Odpada Henryk Sandomierski, przedostatni z synów. Bolesława Krzywoustego, który zginął na wyprawie przeciwko Prusom w 1166 roku. Warto dodać, że wcześniej brał udział w drugiej wyprawie krzyżowej, co czyniło go wyjątkową postacią w naszej historii. Schodzi bezpotomnie, wchodząc do historii literatury we wspaniałej opowieści Jarosława Iwaszkiewicza, Czerwone Tarcze. Drugi z kolei, który zasiadał na tronie senioralnym w Krakowie po Władysławie Wygnańcu, Bolesław Kędzierzawy. Choć miał synów, to jednak jego ukochany syn, któremu chciał pozostawić dziedzictwo nad swoją rodową dzielnicą, czyli Mazowszem, Leszek, Musiał opuścić ten świat bezpotomnie, także ród Bolesława Kędzierzawego wygasa, pozostaje tylko dziedzictwo piastowskie w trzech rodach synów Bolesława Krzywoustego. Z jednej strony są to dziedzice Władysława Wygnańca, którzy zajmują Śląsk, odsunięci od Krakowa i zajmują się swoją dzielnicą, Śląskiem. To jest zjawisko oczywiście z punktu widzenia Polski jako całości niedobre. Śląsk zaczyna się wyodrębniać, izolować. Nie do końca oczywiście i kontakty między tymi dzielnicami, w których mówiono przecież tym samym językiem. Śląskiem, Wielkopolską, Małopolską będą bardzo żywe przez następne stulecia. Wracając zatem do bohaterów naszej audycji, panie profesorze, to zostały nam dwie rodziny. Rodzina Mieszka trzeciego, jednego z dwóch głównych bohaterów naszej dzisiejszej audycji i rodzina Kazimierza Sprawiedliwego, tego najmłodszego urodzonego w roku śmierci swego ojca Bolesława Krzywoustego. Mieszko Stary, Nazwany tak ze względu na fakt, że jeden z jego synów także nosił to imię Mieszko, a więc Mieszko Stary reprezentował tradycję, o której mówiliśmy już i w czasie naszej poprzedniej audycji. Dzisiaj pani redaktor do niej aluzję uczyniła w swoim pytaniu, a mianowicie linię tych władców piastowskich, którzy chcieli sprawować władzę w sposób absolutny. Potężny władca, który uważa się za jedynego reprezentanta interesu nie tylko całej rodziny, ale całego państwa. Każde uszczuplenie tej władzy przez społeczeństwo uznaje za bunt. Oczywiście daje to możliwość także wyzysku fiskalizmu nieograniczonego oporem społecznym. Wspomniane przez panią redaktor brak teaty, monetki srebrne, tak cienkie już, że można je było bić tylko z jednej strony. Są świadectwem tego fiskalizmu, który mieszko trzeci wykorzystywała, żeby no, zbudować siłę swojej władzy, no, drenując całe społeczeństwo. Te monetki, warto i to dodać, były tłoczone przez żydowskich przedsiębiorców, którzy kierowali mennicą księcia. I w związku z tym napis, który pani redaktor wymieniła mówiąc o Mieszku jako królu Polski, był wytłoczony nie po łacinie, tylko po hebrajsku, co czyni te monety tym większą rzadkością i ciekawostką w naszej historii. Mamy więc dla Mieszka trzeciego określenia, których nie szczędzi mu mistrz Vincenty zwany kadłubkiem. Określenia bardzo krytyczne, te, które przytoczyła pani redaktor, ale z drugiej strony mamy obraz jego wysiłków, które Mieszko konsekwentnie podejmuje, nie tylko w obronie władzy dla niej samej, ale po to, ażeby realizować interes polityczny państwa piastowskiego. W stosunkach z Pomorzem Zachodnim, Pomorzem Gdańskim to są ważne także karty w historii tego władcy, które stawiają nas przed swego rodzaju dylematem, z którym wielokrotnie mamy do czynienia później w naszej historii. Czy jesteśmy za silną władzą? Królewską, państwową, rządową, która może skuteczniej reprezentować Polskę na arenie zewnętrznej Czy jesteśmy za zabezpieczeniem się przed nadużyciami tej władzy A więc jesteśmy za jej pewnego rodzaju osłabieniem Po to, ażebyśmy się mogli czuć w tym kraju, w którym mieszkamy Nieco bezpieczniej, bo władza nie jest zbyt silna To jest dylemat, który niełatwo usunąć Mieszko jest niewątpliwie tutaj po stronie tych, którzy uważają, że najważniejsza jest silna władza, która może skutecznie realizować interes państwowy. Kazimierz jest po stronie przeciwnej. Oczywiście musiał układać się z możnymi, by pozyskać ich przeciwko potędze swojego dużo, dużo starszego brata, Mieszka trzeciego żeby od zera, bo przecież nie miał żadnej dzielnicy w testamencie swojego ojca przeznaczonej, dojść do pozycji lidera. Bez pomocy możnych było to niemożliwe i było to niemożliwe także bez pomocy kościoła, który odgrywał wtedy rolę swoistego taranu wybijającego monolicie władzy książęcej kolejne wyrwy, przez które zaczną być budowane przywileje dla społeczeństwa, jakiś wpływ społeczeństwa na władzę. To Kościół tutaj odgrywa kluczową rolę. Z tej roli Kościoła Kazimierz Sprawiedliwy korzysta. A oczywiście tego rodzaju sojusze z możnymi i z Kościołem sprawiają, że cieszy się lepszą prasą, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czy lepszą opinią w kronikach, które przecież powstawały pod wpływem owych środowisk, a których najwybitniejszym reprezentantem jest mistrz Wincenty, wielki chwalca panowania Kazimierza Sprawiedliwego i w związku z tym także krytyk rządów Mieszka III. Panie profesorze, nasi bohaterowie, czyli Mieszko Trzeci Stary i Kazimierz Sprawiedliwy są przedstawicielami dwóch podejść do uprawiania polityki, do sprawowania władzy, co pan profesor zaznaczył metod skutecznych, bo przecież jeżeli chodzi o Mieszka Trzeciego Starego, to myśląc o interesie monarchii piastowskiej, odnosił spore sukcesy w polityce zagranicznej, częściowo dzięki małżeństwom swoich córek. Dzięki temu odnowił zwierzchnictwo właśnie nad Pomorzem Zachodnim. Wspomniał Pan podczas poprzedniego spotkania o roli Mieszka Trzeciego obronie interesów Polski na Pomorzu Zachodnim. Czy uznać to za niewątpliwy sukces? O sukcesie pewnie trudno mówić, bo przewaga dwóch jeszcze stron, bo nie tylko o królestwie niemieckim i jego potężnych książętach, trzeba tu mówić jako o rywalach dla władcy wielkopolski, czy władcy polski jako całości, ale trzecią stroną był także potężny król Danii, potężni kolejni królowie Danii. Otóż w tej rozgrywce przewaga była po stronie przeciwników Polski. Trudno było zniwelować tę przewagę nawet najbardziej umiejętną polityką, jaką starał się prowadzić Mieszko III. Ale o tym, że się starał i że przez dość długi czas utrwalał w każdym razie wpływy państwa polskiego, dynastii piastowskiej na Pomorzu Zachodnim i odsuwał w ten sposób możliwość szczególnie niebezpieczną, przejścia przez Pomorze Zachodnie wpływów idących od Królestwa Niemieckiego lub od Danii na Pomorze Gdańskie. No bo gdyby łatwo oddać Pomorze Zachodnie tym wpływom reprezentowanym przez Królestwo Niemieckie, to mogłyby one następnie przenieść się stopniowo na tę najważniejszą arterię życia gospodarczego i oś spajającą państwo polskie, czyli do ujścia Wisły. I to się jednak Mieszkowi III udało opóźnił niewątpliwie ten napór, choć całkowicie go zniwelować nie był w stanie. Pozwolę sobie nawiązać do jeszcze jednego zdania zawartego w pytaniu pani redaktor znaczeniu małżeństw dynastycznych, jakimi łączył swoje córki Mieszko trzecią On dobrze wiedział. Jak wielkie ma to znaczenie, bo sam był w pierwszym małżeństwie z Elżbietą Węgierską połączony z potężną dynastią Arpadów, która przecież zatrzęsła panowaniem Bolesława Krzywoustego, jego ojca w ostatnich latach, może o tym rzadziej pamiętamy. Ale to Węgry przyczyniły się do największych strapień naszego wybitnego skądinąd władcy Bolesława Krzywoustego i biły raczej militarnie Bolesława Krzywoustego w tych starciach. A więc wiedział Mieszko III, jak ważne jest, by mieć po swojej stronie silnych sojuszników i że doskonałą do tego metodą jest metoda matrymonialna. Przypomnijmy też, że Mieszko III z obu swoich małżeństw, drugą jego małżonką była Eudoksja po śmierci Elżbiety Węgierskiej, Doczekał się także wielu dzieci, nie tak wielu jak jego ojciec Bolesław Krzywousty, ale miał dziesięcioro dzieci. Z synami nie miał szczęścia. Jego najstarszy syn, Odon, będzie się nieustannie buntował przeciwko niemu, chcąc uzyskać dla siebie jeszcze za życia ojca dzielnicę w Wielkopolsce. Kolejni synowie, Stefan, Bolesław, Mieszko, Zejdą z tego świata jeszcze za życia Mieszka trzeciego, Stefan i Mieszko Młodszy umrą w młodym wieku. Ukochany syn Bolesław Mieszkowic zginie w bitwie nad Mozgawą w roku 1195. I zostanie przy życiu tylko jeden syn, Władysław III Laskonogi, który kiedyś zasiądzie na tronie w Krakowie. Za życia Mieszka III dużo większą korzyść miał książę ze swoich córek. W tym właśnie z wydanej za księcia zachodniopomorskiego Bogusława I córki, która połączy bardzo mocno Wielkopolskę Mieszka III z Pomorzem Zachodnim. I to nie tylko w takiej oto konfiguracji, że to Mieszko III jest swego rodzaju patronem swojego zięcia Bogusława Zachodniopomorskiego ale niejednokrotnie będzie uzyskiwał poparcie od swojego zięcia w momentach trudnych dla siebie. Początek działań Mieszka trzeciego na terenie zachodniego Pomorza, dalej jeszcze za Odrą w kierunku Wyspy Rugia, datuje się od czasów drugiej Wyprawy Krzyżowej, bo kiedy ruszali rycerze z wielu części Europy Zachodniej i Południowej do Ziemi Świętej. Polscy książęta, tak jak książęta północno-niemieccy, zwracali uwagę na to, że jest jeszcze tutaj w pobliżu teren misyjny, a więc ziemię Słowian wyznających wciąż religię pogańską. Oczywiście także misja wobec Prus i Jaćwingów jest do zrealizowania tutaj na miejscu. I tu dochodzi właśnie już w połowie wieku XII, to paradoksalnej, jak się wydawało, sytuacji, kiedy Mieszko III jako książę wielkopolski i Bolesław Kędzierzawy łączą się sojuszem z potężnymi panami, książętami saskimi, przede wszystkim z Henrykiem Lwem, a także margrabią dynastii Wettynów, także prowadzącym swoją ekspansję na tym terenie Słowian Połapskich. Patrząc na to z perspektywy xx -wiecznej, starć polsko-niemieckich, w których często ta Solidarność Słowiańska była przywoływana jako przeciwwaga dla zaborczości niemieckiej, spoglądano na działania Mieszka i Bolesława Kędzierzawego wtedy jako w pewnym sensie zdradę Solidarności Słowiańskiej. Dlaczego razem z niemieckimi książętami wyprawiają się polscy książęta? na braci Słowian tylko dlatego, że są poganami. Otóż w istocie wydaje się, że Mieszko III widział w tym działaniu jedyną szansę utrzymania polskich wpływów na terenach, które podlegały ekspansji Królestwa Niemieckiego. Jeśli by przeciwstawił się tej ekspansji, to naraziłby się na wspólną akcję Królestwa Niemieckiego i owych potężnych margrabiów Henryka II czy margrabiów z dynastii wettyńskiej. Tymczasem w tym momencie, czyli w połowie wieku XII, Henryk Lew i Wettynowie przeciwstawiali się potężnej władzy królów niemieckich, zwłaszcza Fryderykowi I Hohenstaufowi wcześniej Konradowi III. I to właśnie połączenie rozmaitymi sojuszami, w tym także sojuszami dynastycznymi z owymi wschodnio-niemieckimi książętami, dało Mieszkowi szansę obronienia się przed naciskiem Cesarstwa Królestwa Niemieckiego. Jednocześnie ekspansji na Ziemie Połabskie i na terenie Pomorza Zachodniego, Mieszko bronił Pomorza Zachodniego przed jakąś próbą misji, nowej misji chrześcijańskiej, która byłaby tylko przykrywką dla ekspansji niemieckich książąt, przypominając, że przecież Pomorze Zachodnie już zostało ochrzczone za czasów jego ojca. I że w Szczecinie, głównym grodzie, są jak najbardziej funkcjonujące, czynne kościoły katolickie. I że nie ma co tam wprowadzać pod sztandarem Henryka Lwa, panowania niemieckiego, używając do tego pretekstu krzyża. Na terenach, gdzie dzisiaj jest Berlin, w o ośrodku słowiańskim, Mieszko instaluje wpływy jednego z możnych półksiążąt polskich, Jaksy starając się przedłużyć w ten sposób wpływy słowiańskie, tyle że już pod sztandarem katolickim na terenie Słowian Połapskich. Nie oddając tak łatwo tego terenu swoim formalnym sojusznikom Henrykowi lW czy Wettynom. W takim właśnie skomplikowanym układzie trzeba widzieć działania, które nabierają nowego tempa w roku 1177, kiedy to Mieszko trzeci już od czterech lat książę z Wierzchni Polski po śmierci Bolesława Kędzierzawego w 1173 roku objął tron w Krakowie i wtedy udzielił poparcia swojemu zięciowi Bogusławowi I przeciwko Danii, która bardzo ostro zaatakowała Pomorze Zachodnie. Bogusław dzięki temu mógł odwlec zupełną kapitulację wobec tego naporu z jednej strony duńskiego, z drugiej strony niemieckiego, ale w tym momencie właśnie, kiedy... Mieszko był zaangażowany na północy, bunt możnych małopolskich pod przewodnictwem biskupa krakowskiego getki, który był motywowany właśnie owym straszliwym fiskalizmem książęcym, obalił władzę Mieszka III nad Krakowem. Podobnie jak bunt najstarszego syna, o którym wspomniałem, Odona Mieszkowica, przeciwko ojcu, to razem sprawiło, że Mieszko nagle został pozbawiony możliwości prowadzenia nie tylko czynnej polityki wobec Pomorza Zachodniego, wspierania swojego zięcia Bogusława I, ale został w ogóle pozbawiony władzy w Polsce, zarówno w Krakowie, jak i ostatecznie także w Wielkopolsce. To sprawiło, że teraz to zięć Bogusław Pomorski będzie pomagał Mieszkowi III odzyskać władzę w Wielkopolsce. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Ostatecznie Mieszkowi udało się wrócić w 1181 roku do Gniezna, ale cóż... Łakomym kąskiem był nadal Kraków i to był taki dla niego trochę święty gral. Zawsze ci władcy Kraków stawiali ponad wszystko z racji rangi tego miasta, ale zastanawiające jest, jak dużą rolę odgrywali panowie krakowscy. Chciałoby się powiedzieć, ach, ci panowie krakowscy, nie jeden władca przejechał się na ich pozycji i ich niezadowoleniu. Panowie krakowscy pokrzyżowali szansę powrotu Mieszka III do Krakowa. Zaproponowali tę władzę Kazimierzowi Sprawiedliwemu, który tak niechętnie w pierwszej chwili podszedł do tego pomysłu. Dopiero upłynęło trochę czasu, zanim władzę w Krakowie objął. Może warto pół żartem, pół serio zastanowić się nad tym pojęciem panowie krakowscy w kontekście sporu o to, jaka powinna być władza w państwie kontekście sporu, którego początki tutaj rysujemy. Otóż bardzo często, kiedy mówimy o szkole krakowskiej, myślimy o historykach od Michała Bobrzyńskiego, jego mistrza, profesora Szujskiego, krytykujących pokolenia poprzednie Polaków za to, że te nie doceniały silnej władzy, że ją osłabiały oporem społecznym, sejmowładztwem. Z tym kojarzymy panów krakowskich, czy raczej szkołę krakowską historyczną. A więc byliby tak rozumiani panowie krakowscy oczywiście sojusznikami Mieszka Starego, byliby sojusznikami tych władców, którzy starali się, przepraszam za wyrażenie, wziąć zapysk społeczeństwo, trzymać te wodze władzy jak najkrócej. Tymczasem w wieku XII-XIII sytuacja wyglądała dokładnie odwrotnie, bowiem wtedy możnowładcy małopolscy, korzystając ze statusu, jaki uzyskał Kraków jako senioralna stolica, stali się reprezentantami dążeń elity społeczeństwa do ograniczenia absolutnej władzy księcia. Skoro oni znali wszelkie szczegóły życia lokalnego, nie tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce, powiązani byli tak czy inaczej więzami krwi wielopokoleniowej współpracy politycznej pomiędzy poszczególnymi rodami małopolskimi, stworzyli siłę, bez której tronu w Krakowie nie dało się zdobyć. I wykorzystywali tę siłę nie tylko po to, ażeby umocnić własne interesy, ale żeby wytworzyć taką praktykę polityczną, w której nie da się rządzić bez porozumienia ze społeczeństwem, z jego elitą, bez podziału władzy. Taka jest rola panów krakowskich w średniowiecznej Polsce w czasie rozbicia dzielnicowego i później nawet także wciąż panowie krakowscy będą starali się tę ideę kontrolowania władzy, Ograniczania jej reprezentowali. Ograniczania w myśl pewnej koncepcji, w której prawo jest gwarantem bezpieczeństwa społeczeństwa wobec władcy. Prawo, które jest także granicą dla władcy, jak powinno być granicą dla społeczeństwa. Ten właśnie ideowy kontekst można nałożyć na naturalnie grające także rolę istotną w przewrotach politycznych indywidualne motywacje, emocje, nienawiści, zawiści które utorowały drogę w roku 1177 po raz pierwszy Kazimierzowi Sprawiedliwemu do tronu senioralnego. A więc Kazimierz Sprawiedliwy, najmłodszy z synów Bolesława Krzywoustego, łamiąc oczywiście testament Krzywoustego, zostaje księciem zwierzchnim w Krakowie w tym momencie. Został wybrany przy pomocy biskupa krakowskiego getki, innych przedstawicieli elit lokalnych w Krakowie. Uznany za księcia po to, ażeby odsunąć zbyt brutalnego, zbyt twardo sprawującego swoją władzę Mieszka III. I okazało się, że Kazimierz miał właśnie tę zdolność, której brakowało Mieszkowi. Zdolność porozumiewania się z możnymi, ustępowania wobec ich dążeń, ale w pewnych granicach. Nie był Kazimierz Sprawiedliwy słabym władcą, który chciał pozbyć się rzeczywistych prerogatyw tej władzy ale był władcą, który umiał pozyskiwać konsensus z elitami społecznymi, a to jest bardzo ważne. Dzięki temu potrafił osiągnąć istotne sukcesy w polityce zewnętrznej, choć bardziej na innych odcinkach niż te, którymi zajmował się Mieszko Stary. Bowiem Kazimierz Sprawiedliwy, który swoją dzielnicę uzyskał dopiero po śmierci starszego brata Henryka Sandomierskiego, pierwszą w Sandomierzu, w naturalny sposób miał oczy zwrócone na wschód, bardziej w kierunku Rusi i na północny wschód, w kierunku Prus, Jaćwingów i w kierunku Pomorza Gdańskiego bo tak uplasowana była jego dzielnica, no a także naturalnie dzielnica senioralna, którą uzyskuje po przewrocie w roku 1177. Od Krakowa przecież ta dzielnica idzie przez środek Polski ku Mazowszu Sandomierskiemu, które należały także do Kazimierza Sprawiedliwego w stronę Pomorza Gdańskiego. I to właśnie jest podstawą aktywnej polityki wschodniej i pomorskiej tegoż księcia. Powiedział pan profesor, że Kazimierz Sprawiedliwy potrafił porozumieć się z panami krakowskimi, ale nie do końca, bo jego polityka wobec Rusi, te oczy zwrócone na wschód, a także polityka wobec Węgier nie wszystkim możnym się podobała. Dlaczego? Tu właśnie chyba pani redaktor dotknęła niezwykle precyzyjnie tego punktu, w którym różni się władza słaba, która ustępuje wobec społeczeństwa ze szkodą dla interesów całego państwa od władzy, która próbuje budować konsensus z elitami społecznymi czy ze społeczeństwem w ogóle jako takim, ale bez uszczerbku dla interesów państwa. Kazimierz niewątpliwie reprezentuje ten drugi rodzaj sprawowania władzy, Kazimierz Sprawiedliwy. I przykładem na to jest właśnie spór o jego politykę wschodnią. Przypomnijmy, że cała dynastia piastowska od czasów właściwie Bolesława Chrobrego jest tak przepleciona związkami dynastycznymi, matrymonialnymi z Rurykowiczami, z książętami ruskimi, że właściwie w każdym pokoleniu piastów znajdujemy Jednego, a czasem kilku z tych, którzy mają swoje żony, rusinki albo odwrotnie, polskie księżniczki piastowne są wydawane za książąt ruskich. W momencie, kiedy Ruś znalazła się w stanie utrwalającego się bardzo głębokiego podziału na wiele księstw, trudno mówić o Rusi w całości jako o sąsiedzie Polski. De facto sąsiadami realnymi, z którymi książęta polscy mieli do czynienia, byli ci książęta ruscy, którzy byli usadowieni na Wołyniu, czasem zresztą było ich kilku, nie jeden, i w Haliczu i w Łodzimierzu. Położone bezpośrednio za granicą wschodnią władztwa piastowskiego, główne ośrodki władzy książąt ruskich na zachodnich rubieżach, były obiektem polityki wschodniej polskiej w czasach, o których dzisiaj mówimy. Tam właśnie Kazimierz Sprawiedliwy starał się umacniać polskie wpływy, nie po to, żeby poszerzyć terytorium Polski. Odgrywał on swoją rolę odpowiedzialnego władcy Polski w sposób zapowiadający, pół żartem, pół serio można postawić taką tezę, Politykę Józefa Piłsudskiego w XX wieku. Bardziej idea, może nie tyle federacyjna, ile marchi państw buforowych, które zabezpieczają państwo polskie od wschodu, niż poszerzania terytorialnego Polski. Kazimierz nie dokonuje żadnych zdobyczy czy zaborów kosztem sąsiadów ruskich, natomiast stara się swoimi interwencjami militarnymi sprawić, Ażeby czy to na Wołyniu, czy w Haliczu i we Włodzimierzu panowali książęta, no nie tylko przyjaźnie nastawieni do Polski, ale od Polski zależni. I przypomnijmy może dwa szczególnie ważne punkty w tej historii polityki wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego. Najpierw jego interwencje w 1182 roku wobec książąt brzeskich w Brześciu nad Bugiem. Tam ujął się za swoim siostrzeńcem Światosławem, przywrócił go zbrojnie w bitwie, która została pięknie opisana przez mistrza Wincentego jako pierwsza bitwa, w której polskim chówcom towarzyszył znak orła. A więc w prześciu nad Bugiem w roku 1182 orzeł występuje jako symbol państwowości polskiej i symbol polskich sił zbrojnych, które zwyciężają. Wkrótce takim głównym kandydatem polskim zarówno do księstwa Brzeskiego, jak i dla księstwa Włodzimierskiego nieco na południe od Brześcia stał się książę Roman. Ten młody i ambitny i bardzo zdolny władca z dynastii Rurykowiczów został w przyszłości także dzięki polityce Kazimierza Sprawiedliwego władcą w Haliczu. Księstwo halickie najsilniejsze z bezpośrednich sąsiadów polskich na wschodzie było z kolei przedmiotem interwencji Kazimierza Sprawiedliwego już w roku 1188, kiedy to Kazimierz w porozumieniu z księciem Romanem najechał na Halicz i zmusił tamtejszego księcia Włodzimierza do ucieczki na Węgry. Tu właśnie zawiązuje się pewien bardzo ważny etap w naszej historii, dość paradoksalnie wyglądający w świetle naszej dzisiejszej świadomości historycznej. To jest etap rywalizacji z Węgrami. Nie przyjaźni, tylko sporu. Kiedy Kazimierz Sprawiedliwy osadził swojego kandydata na tronie w Haliczu, przegrany Włodzimierz ucieka na Węgry i znajduje tam poparcie potężnego króla węgierskiego Beli III. I tak jak o tym mówiliśmy już wcześniej, kiedy władca przegrany we własnym kraju, obóz polityczny sięga po pomoc za granicą, to niesie tego rodzaju decyzja za sobą ogromne ryzyko, że interwencja zagranicznego patrona nie przyniesie wcale skutku dobrego dla tego, który się ubiega o tę interwencję, natomiast na pewno przyniesie skutek zły dla kraju, ponieważ zagraniczny patron wykorzysta podział wewnętrzny u sąsiadów do zainstalowania swoich wpływów. I tak postąpił Bela III, król węgierski. Postanowił nie tyle wspierać jakichś książąt ruskich na terenie Halicza, ale ogłosi wkrótce Halicz swoim własnym dziedzictwem i przekaże swojemu synowi, księciu, a później królowi Andrzejowi. I od tego momentu, od przełomu wieku XII i XIII, datuje się fikcja królestwa Galicji i Lodomerii. Pojęcie Galicja i Lodomeria, czyli chodzi oczywiście o księstwo Halicza i Włodzimierza, w łacińskiej wersji tak właśnie brzmiące, Wchodzi do tytulatury władców Węgier właśnie wtedy, w końcu wieku XII, na początku wieku XIII. I powołując się na te fikcje, już władcy Węgier i Austrii z dynastii Habsburskiej w wieku XVIII stworzą twór tak sztuczny jak Galicja, dokonując zaboru na Rzeczpospolitej. To wszystko zaczyna się od owej śmiałej interwencji Kazimierza Sprawiedliwego której skutkiem była ucieczka lokalnego księcia pod patronat Węgier. I to właśnie wywołało ów bunt, o którym wspomniała pani redaktor, bunt możnych w Krakowie, którzy przestraszyli się tego, no może to za dużo nas kosztuje, ta ambitna polityka wschodnia, czy można zadzierać z potężnym królem Węgier, lepiej nie realizować własnej polityki wschodniej, lepiej zostawić to silniejszym od nas, na przykład Węgrom. Tego rodzaju motywacje przypisuje się, buntowi części możnych małopolskich, między innymi kasztelana krakowskiego Henryka Kietlicza, którzy usunęli z tronu w roku 1191 Kazimierza Sprawiedliwego. Tyle tylko, że na bardzo krótko. Okazało się, że ten bunt miał bardzo krótkie nogi i Kazimierz Sprawiedliwy cieszył się wystarczającym poparciem, żeby szybko ponownie usunąć mieszka starego z Krakowa i powrócić do władzy w stolicy Polski, czyli w Krakowie. Władza w Krakowie przychodziła szybko, z rąk do rąk, ale nadchodzi rok 1194, 56-letni Kazimierz umiera I Mieszko znów wyprawił się na Kraków. Mówiono, że ta śmierć Kazimierza wcale nie musiała być naturalna, ale historycy nie są w stanie ustalić faktu zejścia Kazimierza Sprawiedliwego z tego świata. No i tutaj Mieszko znów rozczarowany, bo panowie krakowscy powiedzieli basta, nie chcemy Mieszka trzeciego ponownie w Krakowie. Rozegrała się bardzo krwawa bitwa nad Mozgawą i Mieszko wrócił do Wielkopolski, choć odzyskał tron krakowski dopiero w 1198 roku. I to za sprawą kobiety, czyli wdowy po Kazimierzu Sprawiedliwym, której dał gwarancję, że jej syn Leszek Biały zostanie następcą Mieszka III. Dobry ruch, skuteczny przynajmniej na pewien czas. Tak, pani redaktor dobrze określiła istotę swoistego kompromisu starego, już naprawdę bardzo starego jak na owe czasy, bo zbliżającego się do osiemdziesiątki Mieszka trzeciego, kiedy to zdecydował się on na kompromis z reprezentantką obozu wroga, czyli z wdową po Kazimierzu Sprawiedliwym, po to by zabezpieczyć dla siebie na chwilę tylko już, przecież był naprawdę stary i nie mógł liczyć na długie własne panowanie, tę chwilę satysfakcji dla siebie, że znów jest księciem seniorem w każdym sensie tego słowa, także politycznym zwierzchnikiem pozostałych książąt. I jednocześnie zagwarantować, że ten tytuł nie przejdzie na jego syna, Władysława Laskonogiego, bo jeszcze ten syn mu pozostał, ale że zostanie oddany ponownie tron krakowski dziedzicowi rywala, czyli malutkiemu Leszkowi, małemu chłopcu, który został po Kazimierzu Sprawiedliwym. Ta sytuacja była jakby wymuszona przez fakt, że alternatywą było oddanie władzy nad Krakowem w ręce możnych, a więc Mieszko trzeci zwraca się do wdowy po Kazimierzu Sprawiedliwym. Nie, to lepiej my, książęta, porozummy się ze sobą i to rzeczywiście otwarło mu drogę do tronu w Krakowie. Ale ta droga nie otwierała już się dalej na przywrócenie absolutnej zwierzchności książąt nad życiem politycznym w Polsce, wykluczenie wpływu możnych i obronę prawa senioratu, zgodnie z którym najstarszy w rodzie miałby być władcą. Ponieważ Mieszko III pogodził się niejako w tym układzie z tym, że po jego śmierci, prawdopodobnie już bardzo prędkiej, tron w Krakowie obejmie młodziutki Leszek Biały, to de facto możni postawią na swoim, że absolutna wola i władza księcia nie decyduje o wszystkim w życiu politycznym Polski, ale że tą władzą trzeba się dzielić z reprezentacją społeczeństwa, w tym przypadku z możnymi. Taki paradoksalny charakter miało to ostatnie zdobycie władzy, niezwykle cierpliwego, wytrwałego i bardzo gorzko doświadczonego przez los księcia Mieszka trzeciego, zwanego Starym. Przypomnijmy, że w drodze do tego tronu krakowskiego, w momencie kiedy umarł Kazimierz Sprawiedliwy, Stracił Mieszko trzeci to, co najcenniejsze, swojego ukochanego syna, ponieważ wtedy, kiedy zmarł Kazimierz Sprawiedliwy, a umarł w czasie uczty towarzyszącej uroczystościom związanym z poświęceniem kościoła św. Floriana w Krakowie, Jestem akurat z tym miejscem związany, bo szkoła przy tym kościele utworzona w roku 1187 była moją szkołą podstawową, a więc można powiedzieć czuję pewnego rodzaju osobisty związek z tą fundacją floriańską. To święto hucznie obchodzone, zresztą Kazimierz Sprawiedliwy lubił ucztować, co doskonale opisał jego wierny kronikarz, mistrz Wincenty zwany kadłubkiem. Nagle kielich wypadł mu z ręki i na oczach wszystkich towarzyszących tej biesiadzie, w tym prawdopodobnie samego mistrza Wincentego, zmarł podejrzenie o trucie było naturalne, choć oczywiście jakiś wylew w przypadku człowieka, który oddawał się na pewno niezdrowemu trybowi życia, pełnemu takich właśnie okazji do ucztowania. A jak e, na owe tak, czasy, panie możliwy. profesorze, młodzieniaszkiem już nie był, bo teraz moglibyśmy dyskutować, czy 56 lat to jest wiek już złotej jesieni. No cóż, ja bym się nie chciał zgodzić, bo mam już niestety troszkę więcej lat, ale w tamtych czasach 56 lat to był wiek bardzo, bardzo dojrzały, właśnie jeśli spojrzymy na daty życia ówczesnych książąt piastowskich to widzimy, że większość z nich umiera albo przed osiągnięciem tego wieku, w naturalny sposób, nie gdzieś w tragicznych jakichś wydarzeniach, albo niedługo po jego przekroczeniu. Sześćdziesiątkę mało kto przeżywa. Nie dowiemy się nigdy, czy ktoś otruł Kazimierza Sprawiedliwego. Wiemy na pewno, że nie pada żadne nazwisko w kręgu podejrzanych. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć i protest. kto skorzystał? Mieszko trzeci niewątpliwie skorzystał, ale może skorzystali panowie krakowscy, którzy już raz zbuntowali się przeciwko Kazimierzowi, a może po prostu zdecydowała tak sama opatrzność. To zresztą w momencie swoich sukcesów, swoich triumfów, bo Kazimierz przeprowadził bardzo udaną wyprawę zbrojną na Jaćwingów. Ustanowił tę wspaniałą fundację floriańską w Krakowie. Kraków uzyskał, co się wtedy bardzo liczyło, ważnego świętego jako patrona pozyskanego prosto z Rzymu. Wobec tak umocnionej pozycji Krakowa jako stołecznego grodu, pokusa, by wrócił tam senior, Mieszko III, bardzo silna, skierowała tam jego na czele z oddziałami, które miały go wprowadzić na ten tron, ale naprzeciwko stanęli właśnie możni krakowscy którzy występowali jako oficjalna regencja w imieniu małego Leszka Białego, syna Kazimierza Sprawiedliwego, razem z księżną Heleną. Te regencję sprawował wojewoda krakowski Mikołaj i biskup krakowski Pełka. I to ich oddziały zagrodziły drogę oddziałom Mieszka Starego we wrześniu 1195 roku nad rzeką Mozgawą w pobliżu Jędrzejowa i tam zginął syn Mieszka Bolesław. Choć wojska Mieszka właściwie odniosły taktyczny sukces, ale śmierć syna starego księcia załamała. Seniora ten wycofał się dopiero dzięki ugodzie z księżną Heleną, o której to ugodzie wspomniała pani redaktor w swoim poprzednim pytaniu. W roku 1198 udało się Mieszkowi jeszcze wrócić do Krakowa, ale był to powrót, który nie dał wiele satysfakcji Mieszkowi III. Była to audycja Historia Żywa. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00 w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Dorota Truszczak, także zapraszam.